Wollen lesen aus Philippa 3 und 4. Przeczytajmy z listu do Philippian, z 3. 4. Rozdziału. Aus Philippa 3, Vers 1 bis kapitel 4, vers 4. Przeczytamy z Listu do Filipian trzeci rozdział od pierwszego do ostatniego wiersza i czwarty rozdział od pierwszego do czwartego. Ponadto bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie i w ciele, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja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 na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie mi już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nastedy jest doskonałych, wszyscy tak myślimy. a jeśli o czymś inaczej myślicie, to wam i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi których imiona są w księdze żywota. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam: radujcie się. Der Brief an die Philipper ist ein Brief der Erfahrung. List do Filipian jest listem doświadczeń. Paulus schreibt ihn an die Philippa, Paweł pisze do Filipian i on pozwala im, aby byli uczestnikami jego doświadczeń, jakie on poczynił na drodze naśladownictwa Chrystusa. Aber diese Erfahrungen sind nicht Erfahrungen die nur ein Apostel machen kann ale te doświadczenia to nie tylko doświadczenia które przeszedł ten jeden jedyny apostoł nicht jeder gläubige Christ macht tatsächlich diese Erfahrung i nie, nie każdy wierzący chrześcijanin w rzeczywistości te doświadczenia przechodzi aber, Diese erfahrungen sind möglich für jeden glaubenden Christen. Ale tego rodzaju doświadczenia możliwe są dla każdego chrześcijanina. The Geist Gottes möchte diesen Brief gerne benutzen, damit wir auch mehr diese Erfahrungen machen. A Duch Boży chciałby tak bardzo ten list właśnie w tym celu wykorzystać, abyśmy i my w naszym życiu te, tego rodzaju doświadczyli. Dlatego, żeśmy też czytali, że Paweł tutaj wzywa ich do tego, bądźcie naśladowcami moimi. Jest to zawsze bardzo rzeczą pomocną, jeżeli szukamy miejsc porównywalnych z starego testamentu, gdy rozważamy księgi Nowego Testamentu. Wenn wir den Kolosserbrief lesen, Kolosan, dann denken wir an Israel am Anfang vom Buch Josua. To na pewno pomyślimy od razu o Izraelu, który znajdował się na początku księgi Jozuego. Durch den Jordan gezogen übernachten sie in Gilgal. Oni przeszli przez Jordan i przenocowali w Gilgal. Vor ihnen liegt das Land, Przed nimi znajdował się obiecany kraj. So Kolosserbrief den Gläubigen. I w taki sam sposób wygląda też i list do kolosan i w ten sposób może być widziany przez wierzących. Durch den Jordan gezogen, mit Christus gestorben. Przejść przez Jordan to oznacza razem z Chrystusem umrzeć. Aber der Blick nach oben auf das Land, das vor ihm liegt. Ale spojrzenie jest skierowane w górę i na ten kraj, który e, jest teraz przed nami. Zindet auf das, was droben ist, wo der Christus ist. E, Myście e, rozważajcie to, co jest w górze, tam gdzie przebywa teraz Chrystus. Wenn wir den Epheserbrief lesen, den Epistola ad Efesion, dann denken wir an Israel im hinteren Teil des Buches Josua. Tom Shlime o Izraelu, który jest opisany w końcowej części księgi Jozuego. Gott hat es ihnen geschenkt, dass sie das Land zu einem Teil in Besitz nahmen. Bogiem już to podarował, że pewną część tego obiecanego kraju objęli w posiadanie. da werden wir gesehen als solche, die jetzt schon in mitsitzen in den himmlischen I w liście do Efezjan jesteśmy właśnie my, widzeni jako tacy, którzy jesteśmy razem z Chrystusem uczestnikami tych niebiańskich błogosławieństw. Alle geistlichen Segnungen sind uns geschenkt in dem Herrn Jesus. Wszystkie duchowe błogosławieństwa zostały nam podarowane w Panu Jesusie. I my możemy je teraz znać i możemy z nich korzystać. A gdy czytamy list do Filipian? Denken wir an das fünfte Buch Mose. To możemy pomyśleć bezwiednie o piątej księdze Mojżeszowej. Da blickt Mose zurück auf den Weg, den Gott sein Volk geführt hat. Tam też czytamy o tym, jak Mojżesz spogląda wstecz na całą drogę, jaką Bóg ich prowadził. Mose hat in dieser Aufgabe Führer des Volkes zu sein viele Erfahrungen mit seinem Gott gemacht. Mojżesz, jako przywódca tego narodu, poczynił wiele różnorodnych doświadczeń razem ze swoim Bogiem. I on, spoglądając wstecz, mógł to zaświadczyć, skała, doskonałe jest jego dzieło. Wszystkie jego drogi są prawe. Paulus zeigt uns aber hier nicht nur den Blick zurück. Paweł nie tylko pokazuje nam to spojrzenie wstecz. Er hat viele Erfahrungen mit seinem Herrn gemacht. Aber er zeigt uns den Blick nach vorne und nach oben. Und dieser Blick ist der Schlüssel dafür, dass wir auch Erfahrungen mit Gott machen auf unserem Weg als gott i to spojrzenie jest również kluczem do tego, abyśmy my na naszej drodze życia poczynili doświadczenia razem z naszym Bogiem i Chrystusem. Wiersze, które żeśmy przeczytali, rozpoczynają się od radości i one kończą się też wyzwaniem do radości. Darum hatten wir gebeten am Anfang O to, żeśmy też im prosili w modlitwie na początku naszego zgromadzenia, Abyśmy więcej mogli korzystać i cieszyć się tą radością, o której jest tutaj mowa. Was to za radości? Paulus schrieb diesen Brief aus dem Musimy wiedzieć, że Paweł pisał ten list siedząc w więzieniu. Da war er nicht in guten äußeren Umständen. Nie przebywał w dobrych zewnętrznych okolicznościach. Aber diese Freude ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Ale my musimy wiedzieć, że ta radość nie jest zależna od tych dobrych zewnętrznych okoliczności. Diese Freude ist eine Freude im Herrn. Ta Radość, to jest radość w Panu. Und diese Freude, die dürfen wir kennen und genießen, unabhängig von den umständen. Itą radość my możemy znać i możemy z niej korzystać niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy. Zwischen diesen Ermutigungen sich zu freuen im Herrn werden vier Gefahren beschrieben. Wśród tych zachęt, aby cieszyć się razem z Panem, opisanym mamy tutaj cztery niebezpieczeństwa. Vier gefahren, die diese Freude rauben können. Cztery niebezpieczeństwa, które mogą nas obrabować z tej radości. Die erste in 1 bis vers drei. Pierwsze niebezpieczeństwo opisane w wierszach od 1 do 3. Da waren böse Arbeiter tätig unter den Philippern. Okazuje się, że źli pracownicy w zakresie duchowym byli czynni wśród Filipian. Byli to ludzie, którzy znowu chcieli wprowadzać myśli związane z żydostwem w krąg ludzi wierzących die das Evangelium des im Herrn Jesus vermischten mit diesen Elementen des Judentums. Którzy zaczęli mieszać Ewangeliię z elementami pochodzącymi z żydostwa? Das eine Gefahr, die, die die Freude rauben kann. Jest to takie niebezpieczeństwo, że ono może nam e, zrabować tą radość. Dan ab Vers 5 bis Vers 16, a następnie odwiersza 5 do 16, Da beginnt Paulus zu zeigen, dass es das Vertrauen auf das anständige Fleisch gibt. To Paweł nam tutaj pokazuje te niebezpieczeństwo, że możemy pokładać nasze zaufanie w naszym porządnym ciele. I to zaufanie w tym porządne, albo można powiedzieć religijne nasze ciało jest też takim niebezpieczeństwem, które może nas pozbawić radości. Die dritte gefahr in Vers 17 bis Vers 21 trzecie niebezpieczeństwo opisane w wierszech od 17 do 21 da spricht paulus von solchen die Feinde des Kreuzes Christi sind to Paweł tutaj pisze o takich którzy stali się nieprzyjaciółmi krzyża Chrystusowego es sind bekenner die kein Leben aus Gott haben hier to chodzi o wyznawców którzy nie posiadają prawdziwego życia z Boga sie sind ausgerichtet auf das irdische to są ludzie, którzy są tylko ukierunkowani na rzeczy czysto ziemskie. Sie haben hier auf der Erde. Oni chcą się dobrze urządzić i mieć radość tutaj na ziemi. Ihr Gott ist der Bauch. Ich Bogiem to ich własny brzuch. Das ist eine Gefahr, die diese Freude im Herrn rauben kann. Jest to też niebezpieczeństwo, które może nam e, zrabować tą radość w Panu. steht in Kapitel 4 Vers 1 bis 3 eine vierte Gefahr. A następnie w czwatym rozdziale od 1 do trzecie wiersza mamy opisane czwarte niebezpieczeństwo. das jest fehlende Gleichgeheit unter Glaubensgeschwistern. To jest właśnie opisany brak jednomyśności i jednakowego usposobieenia wśród wierzących. Diese Gefahren waren für die Philippa realität. Te rodzaje były dla Filipian rzeczą realną. Diese Gefahren, die gibt es auch heute. Ale te, te niebezpieczeństwa są również też i w dzisiejszych czasach. Wir wollen uns die Verse ein wenig anschauen. I dlatego chcemy się bliżej przyjrzeć tym wierszom. Und dafür Daraus lernen, vor diesen Gefahren vorsichtig zu sein. I z tego się nauczyć, jak możemy być ostrożnymi, aby nie wpaść w tego rodzaju niebezpieczeństwa. Paulus schreibt diesen Brüdern, diesen Geschwistern in Philippi: Freut euch in dem Herrn. Paweł napisał do tych wierzących w mieście Filipi. Radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, to nie jest dla mnie jakąś uciążliwą czynnością. Er lebte in im Herrn. Dlatego, że on ciągle żył w tej radości w Panu. Und diese er von allen I on właśnie tą radość życzył z całego serca wszystkim wierzącym. Deswegen war es für ihn nicht lästig, ihn das zu schreiben. I to nie było dla niego ni ciężkim, żeby jeszcze raz na ten temat napisać. Aber für die Philippa würde es zur Sicherheit dienen. A to, co napisze, to na pewno będzie dla Filipian zabezpieczeniem. Auch für uns bedeutet sich im Herrn freuen Sicherheit. A również i dla nas to oznacza: cieszyć się w Panu, to jest bezpieczeństwo. Wir haben an dasbuch Nehemia gedacht pomyśleliśmy również też i o księdzy die Freude an dem Herrn ist eure Stärke tam czytamy Radość w Panu jestś mocą waszą so vieles kommt an uns heran in unserem täglichen Leben a przecież tak wiele różnych rzeczy nas atakuje w naszym codziennym życiu im buch Nehemia da hätte die Zerstörung Jerusalems, den Nehemia verzagt machen können. W tej księdze Nehemiah opisany jest stan zburzonej Jerozolimy. I gdy on to obejrzał, to na pewno mógł zwątpić, widząc te gruzy. Da hätte der Widerstand von außen den Mut nehmen können. A dodatkowo sprzeciwy wrogów ich z zewnątrz dodatkowo mogły pozbawić go tej odwagi odbudowywania. Da hätten die Schwierigkeiten im Inneren und der traurige Zustand der zurückgekehrten Mutlos machen können. ale również też i e, trudności wewnątrz nich, którzy wrócili z niewoli babilońskiej i ten smutny, duchowy ich stan mógł go też e, pozbawić z radości i zniechęcić go. Ale wtedy oni otworzyli Słowo Boże, czyli zakon. Und dann finden sie darin die Gedanken Gottes. I tam w nim znaleźli zapisane myśli Boże. Und dann erleben sie den Segen, den Gott geben möchte. I oni doświadczyli tego błogosławieństwa, które Bóg chciał im darować. Das was Gott ihnen zum Essen und zum Genießen gibt. To właśnie wszystko, co Bóg im dał do spożywania i do cieszenia się, rozsmakowania się w nim. Sie diese in der an dem Herrn I oni mogli teraz doświadczyć tej mocy w Panu. Das gibt Sicherheit. A to daje właśnie zabezpieczenie. Woanders finden Gdzieś indziej moglibyśmy znaleźć bezpieczeństwo jak nie właśnie tylko u Pana Jezusa. Bo nie ma tutaj na tej ziemi i w całym świecie miejsca, które by było bezpieczne. Es gibt auch keine Sicherheit in uns selbst. Nawet nie ma bezpiecznego miejsca w nas samych. Aber sich in dem Herrn freuen, das gibt Sicherheit. Ale cieszyć się w Panu to daje nam zabezpieczenie. Paulus kommt jetzt auf die erste Gefahr zu sprechen. I Ja teraz zaczyna mówić na temat tego pierwszego niebezpieczeństwa. Das sind diese bösen Arbeiter, die Elemente des Judentums unter die Gläubigen bringen wollten. Hodzi tutaj o tych złych współpracowników, którzy te elementy żydowskie chcieli wprowadzić do życia wierzących ludzi. Hunde waren On nazywa ich tutaj psami, a psy to zwierzęta nieczyste. sind in sich selbst A to wszystko wskazuje, jakiego rodzaju pracownikami są ci, którzy to szkodzą, jak bardzo nieczystymi oni sami w sobie są. Dann nennt er sie böse Arbeiter. Das zeigt ihren Charakter und auch den Charakter ihres Arbeitens. Dann sagt er: Seht auf die Zerschneidung. Ale auch i e, do nich Das ist das Ergebnis ihres Bemühens, Zerstörung. Aber dann lenkt er den Blick auf das Teil, das ein wahrer Gläubiger besitzen darf. Er lenkt den Blick auf das Teil, das ein wahrer Gläubiger besitzen darf. On również też zwraca ich spojrzenie na tą cząstkę jaką może posiadać prawdziwy wierzący und er stellt sich selbst vor, i samego teraz przedstawia mit denen, mit denen er gearbeitet hat, i przedstawia tych którzy razem z nim współpracowali denn wir sind die Beschneidung. Bo my jesteśmy tymi, którzy jesteśmy obrzezani. I on tutaj nie ma na myśli tego zewnętrznego obrzezania, jakiego tego znaku, jaki Bóg zarządził, znaku przymierza pomiędzy Bogiem a Żydami. Er meint die wahre Beschneidung. On ma na myśli tutaj prawdziwe obrzezanie, trzeci wiersz. Mit gestorben. Mianowicie, że to oznacza być zmarłym razem z Chrystusem. Und dann zeigt er drei Merkmale, mit I pokazuje trzy cechy tych prawdziwych współpracowników, którzy są określeni jako ci, którzy zmarli razem z Chrystusem. Wir dienen Gott durch den Geist. My służymy Bogu przez Ducha albo w Duchu. Das ist kein Leben nach dem Gesetz. I to oznaczałem, że nie prowadzimy życie według zakonu. Das ist keine gesetzliche Haltung. To nie jest nastawienie zakonne. Das ist ein Dienst. Gott dienen im Geist. To jest służba, to jest służenie Bogu w Duchu. Gottesdienst ausüben in der Kraft des Geistes Gottes Wykonywać to służbę Bogu Bogu w tej mocy Ducha Bożego Das zweite wir rühmen uns Christi Jesu. w drugiej połowie trzeciego wiersza, I lubimy się w Chrystusie Jezusie. Wer Vorschriften halten will, der sucht etwas zum rühmen für sich selbst. A kto chce przestrzegać różnorodnych przepisów, ten poszukuje sposobu i możliwości chlubienia się samemu w sobie. Ale Paweł mówi, my nie mamy w sami w sobie żadnej przyczyny do chwały. Aber wir uns in Jesus. Ale my chlubimy się w Chrystusie Jezusie. Das dritte, wir vertrauen nicht auf Fleisch. I trzecia, następna rzecz, a w ciele ufności nie pokładamy. Der Grundsatz des Gesetzes beruht auf eigenem Ton. Zasada zakonu opiera się o e, własne czyny dann liegt das Rutas vertrauen auf jest na to zaufanie na swoje własne uczynki Aber paulus sagt nein wir vertrauen nicht auf fleisch a paweł mówi nie my nie ufamy teraz własnemu naszemu ciału nicht auf uns selbst und auch nicht auf andere nie ufamy ani samemu sobie ani nie ufamy innym wir vertrauen auf gott Czyli my nie pokładamy tej ufności na samym sobie ani innych, my, my ufamy teraz Bogu. I to jest właśnie to pierwsze niebezpieczeństwo, które może nam tą radość w Panu zrabować. Czy coś takiego jest też i dla nas rzeczą realną? Es gibt keine Lehrer, die hereinbringen wollen, oder? Czy nie ma takich nauk, które chcą wprowadzić te żydowskie elementy? Jak myślicie? Ale jeżeli my będziemy próbowali żyć według y, przepisów zakonu. Jeżeli będziemy próbowali we własnej sile prowadzić życie ku chwale Bożej, dann ist das die wie hier bei den To będziemy w tym samym niebezpieczeństwie, w jakim znaleźli się Filipianie. Wie dürfen wir stattdessen <coughs> leben? ale my zamiast tak, to możemy żyć in der Ausrichtung auf den Herrn Jesus. Kierując nasze spojrzenie na Chrystusa. In der Beschäftigung mit ihm Nahrung finden. I zajmując się nim, możemy znaleźć w tym pożywienie dla siebie. I możemy wszystko od niego oczekiwać. So im Herrn. I tak możemy cieszyć się w Panu. Paulus sagt jetzt: Ich hätte auch Anlass, auf Fleisch zu vertrauen. Paulus mówi tutaj: Ja miałbym wiele powodów, aby zaufać własnemu ciało. Kann, Jeśli Jakikolwiek inny człowiek mógłby by powiedzieć, ja mam coś, na czym mógłbym pokładać swoją ufność, To ja mam o wiele więcej powodów, aby pokładać ufność w samym sobie. Dann zählt er einige Vorzüge auf, die er im Fleisch Had. i wymienia tu kilka różnych przymiotów, które e, były tym e, plusem w jego własnym ciele. Vorzüge, die seine herkunft betreffen, były to vorzüge, zalety, zalety może, tak, zalety, które można było oprzeć, czym, które Chodziły z jego pochodzenia jako człowieka. Er war Israel, Hebräer von On był z pokolenia izraelskiego, benjaminitom, hebrajczykiem z hebrajczyków. Vorzüge, was seine ausbildung angeht, I zalety, jeżeli chodzi o jego własne wykształcenie. Vorzüge, angeht, a nawet i te zalety, jeżeli chodzi o jego takie ostre przestrzeganie yy, zakonu. Ja, er Bo on był przecież faryzeuszem, vorzüge, was den eifer oder den fleiß angeht, Ale również też i zalety, jeżeli chodzi o jego e, cielesną pilność i gorliwość. Ja, war ein der on był prześladowcą zgromadzenia. Auch vorzüge, was das ansehen anging. Również też jeśli chodzi o te zalety um, dotyczące tego uznania jakim on się cieszył was co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. das wären an. Las Punkte gewesen auf Fleisch zu vertrauen. O oh, ja, gwierne tu jest punktów, które pozwalają, aby on pokładał ufność w we własnym ciele. Doch dann kommt den Vers 7 am Anfang dieses aber. Ale jednak na początku 7 wiersza czytamy te znamienne słówko ale. Vertrauen auf das Fleisch raubt die Freude im Herrn. Za własnemu ciału to e, pozbawić się radości w Panu. Auf Fleischvertrauen bedeutet ausgerichtet sein auf sich selbst oder vielleicht auf andere. Aber das ist nicht Freude im Herrn. Man hat in diesem Moment Wo Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, damals hieß er noch Saulus. I pomyślmy o tym momencie, gdy Paweł znajdował się w drodze do Damasku, wtedy jeszcze nazywał się Saul. Da, da diese Veränderung stattgefunden. I tam nastąpiła zmiana w jego życiu. Und diese, diese Veränderung, die wurde deshalb bei diesem Mann Weil er in der hat. A ta zmiana była spowodowana tym, że On zobaczył Chrystusa w Jego chwale. Ein Licht ihn, gdyż wielka światłość ogarnęła go, Vor dieser Herrlichkeit die er sah zu Boden. I z, tej, z powodu tej światłości on e, został rzucony na ziemię er konnte nicht mehr sehen a nawet został e, oślepiony nią, aber hörte eine I on tylko usłyszał ten głos hatte diese erste Frage wer bist du Herr i, I on sam postawił też pytanie kim ty jesteś Panie?”. Hörte diese Antwort ich bin Jesus. I usłyszał tam odpowiedź: Ja jestem Jezus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja jestem Jezus, ten, którego ty prześladowiesz. Ich bin der verherrlichte Mensch zu Rechten Gottes. Ja jestem tym uwielbionym człowiekiem po prawicy Bożej. Gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Jestem ukoronowan ukoronowany chwałą i wspaniałością. Gerade hast du etwas von dieser meiner Herrlichkeit gesehen und die hat dich umgeworfen. Byłeś mojej chwały, która rzuciła Cię o ziemię. A ja tak bardzo ściśle jestem powiązany z tymi, którzy do mnie należą i żyją na tej ziemi. Wenn du sie verfolgst, dann verfolgst du mich. Jeżeli Ty ich prześladujesz, to prześladujesz mnie. Und dieser Moment, der in dem Leben von Saulus diese Veränderung hervorgerufen hat. Ita tak sila, która wywołała w życiu e, e, Saula e, tak wielką przemianę, der einen Eindruck in seinem Leben hinterlassen, która zostawiła tak wielkie wrażenie na w całym jego życiu. Und dieser Eindruck, der ist nie verblasst. to tak wielkie wrażenie, które nigdy nie zblakło. Wenn er von dieser Begegnung mit dem verherrlichten Herrn spricht przemawiał i mówił o tym spotkaniu z tym uwielbionym panem Dann haben wir den Eindruck, dass das Empfinden für die Herrlichkeit, die er da gesehen hat, bei ihm immer größer wurde. To jesteśmy pod takim wrażeniem, że to te odczucie tej chwały, którą on tam zobaczył, stawało się w nim coraz to większe. Bis er schließlich sagt ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. A na koniec tych opowieści wielokrotnych, w ostatniej tej opowieści powiedział, był to blask, który wielokrotnie przewyższa blask Słońca. I też tutaj to znajdujemy. A on tutaj napisał, ja z powodu Chrystusa wszystko potraktowałem za szkodę. Aber das hatte bestand in seinem Leben. Ale to e, było rzeczą trwałą w jego życiu. Das wirkte fort. Bo ta e, rzecz dalej w jego życiu działała. In Vers 8 lesen wir, ich achte auch alles für Verlust. Czyli w wierszu 8 czytamy, że ja to wszystko teraz e, uznałem za szkodę. Nicht nur damals vor den Toren von Damaskus war das Wirklichkeit für mich. Nie tylko wtedy przed bramami Damaszku stało się to dla mnie rzeczywistością. Es ist immer noch so. Nie, to dalej trwa tak. Auch Jahre nachdem ich den Herrn Jesus gesehen habe. Nawet wiele lat po tym, gdy Ja Pana Jezusa widziałem. Nie czern wi i diese Person den Apostel ganz ausgefüllt hat. I tu widzimy, jak ta osoba wypełniła tego apostoła. Alles was vorher Gewinn für ihn war, war jetzt Verlust für ihn. Co wcześniej było dla niego jakimkolwiek zyskiem teraz było dla niego tylko i wyłącznie stratą i szkodą. Warum verlust? Dlaczego to była strata dla niego? weil es ihn hindert den Herrn Jesus zu erfassen. Dlatego że to mu przeszkadzało w pełni e, objąć, pojąć Chrystusa. Alles alles was ihn hindern würde den Herrn Jesus mehr zu erfassen und besser kennen zu lernen, das hielt er für Verlust. Wszystko to, co by mu przeszkadzało Pana Jezusa lepiej pojąć, lepiej poznać, to wszystko to traktował za szkodę. Er achtete diese Dinge, aber auch für Dreck. Ale nie tylko to on te rzeczy traktował również też i za śmiecie. Warum achtete er sie für Dreck? Dlaczego traktowały jako śmiecie? In dem Licht der Herrlichkeit dieser Person des Herrn Jesus erschienen sie einfach wie Dreck. Bo w światłości tej wspaniałej osoby Pana Jezusa one się e, okazywały jak śmieci. Poznanie Chrystusa, Jezusa Chrystusa, Jego Pana, miało tak coraz to większe dla Niego znaczenie. So viel als alles I tak o wiele lepsze niż wszystko inne. Dass er alles dafür, für verlust und dreck achtete. że on wszystko to potraktował za e, stratę i za śmieci. Für ihn hatte er alles eingebüßt. On zrezygnował z tego wszystkiego dla niego. War sein Leben dadurch ärmer geworden. Czy jego życie z tego powodu stało się bardziej ubogie? Nein, sein Leben war dadurch erst richtig reich geworden. Nie jego życie z tego powodu naprawdę teraz stało się życiem bogatym. Er tat das weg, A On to odłożył na bok, Damit ich Christus gewinne am Ende von Vers 8. Abym ja teraz pozyskał Chrystusa, pod koniec wiersza ósmego, tak czytamy. Paulus denkt am Ende von Vers 8 an das Ziel, Seines weges. Pod koniec tego wiersza właśnie Paweł myśli o tym końcu jego życia. Chrystus gewinnen da wo er jetzt ist. Pozyskać Chrystusa, takim jakim on teraz tam jest w górze. Als verherrlichter Mensch zu Rechten Gottes. Jako uwielbiony człowiek po prawiecie Bożej. Der Mann des Wohlgefallens Gottes. Ten mąż, w którym Bóg znana całe swoje upodobanie. An ihm hatte er auch wohlgefallen i w nim znalazł swoje podobanie und ihn wollte er gewinnen i Paweł chciał go teraz w pełni pozyskać er streckte sich aus nach dem ziel seines weges i on teraz zdążał do celu swojej drogi bo er bei christus sein würde to się wysilał, aby tam zdążać tam gdzie jest chrystus dort würde er ihn ganz gewinnen tam w pełni on go pozyska na no, wollte er in ihm Gefunden werden. i On sam chciał być w Nim znaleziony. Wir wie kein Raum mehr für auf Czy zauważamy to, że nie pozostaje tutaj ani troszeczkę miejsca na zaufanie we własne ciało? Nein, in ihm erfunden. Nie, chodzi o to, aby być znalezionym w Nim. So werden wir einmal dort am Ziel sein und Christus gewinnen. Gdy imy kiedyś będziemy u cenu i pozyskamy Chrystusa? Da sagt er, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist. I on tu dalej mówi: nie to nie chodzi o to, że ja mam swoją własną sprawiedliwość, która pochodzi z zakonu albo oparta jest o zakon, Was diese Gerechtigkeit betrifft, war er für untadelig befunden. Bo jeżeli chodzi o tą sprawiedliwość, to on w życiu swoim był znaleziony jako nienaganny. Ale w obliczu tego, którego on chciał pozyskać, to jego własna teraz cielesna sprawiedliwość była jak skażona szata. Im Alten Testament gibt es diesen Vers. W Starym Testamencie jest taki wiersz? Ich weiß gerade nicht, wo er steht. Akurat nie przypomina mi się gdzie on jest napisany. Steht, Deine sind wie ein Kleid. Ale tam jest napisane twoja cała sprawiedliwość jest jak właśnie brudna skala szata. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Jesaja 64 nie. vers 5. Ja. Księga Izajasza, sześćdziesiąty czwarty rozdział, piąty wiersz. Den ersten teil. Pierwsza połowa. Izajasza, sześćdziesiąty piąty rozdział, pierwsza połowa piątego wiersza. Mówią, trzymaj się z dala, nie zbliżaj się do mnie, 64, Vers 5. Und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein unflätiges Kleid. Alle ja. Wiecie? Sechste. Sechste wers by euch. Sześćdziesiąty rozdział Izajasza, szósty wiersz. To jest przesunięcie jednego wiersza, a ja się pomyliłem o jeden rozdział. Także 64 rozdział, szósty wiersz. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. A wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Nicht die Ungerechtigkeiten werden wie ein unflätiges Kleid gesehen. Nein, die Gerechtigkeiten sind vor Gott wie ein unflätiges Kleid. Und Paulus sagt hier in Philippa 3, Vers 9, a Paweł napisał w trzecim rozdziale w dziewiątym wierszu listu do Filipian: Ich will nicht meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. <śmiech> ja, nie chcę mojej własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. Ich habe eine viel bessere Gerechtigkeit. Ja mam o wiele lepszą sprawiedliwość. Die Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben. Ta sprawiedliwość, która się e, w, która wywodzi się z wiary w Boga. Hier wird uns Gott als die Quelle dieser Gerechtigkeit gezeigt? Ale więcej jeszcze Bóg tu jest pokazany jako źródło tej sprawiedliwości. Wenn wir über die Gerechtigkeit Gottes im Römerbrief nachdenken, gdy zaczniemy zastanawiać się nad sprawiedliwością Bożą opisaną w liście do Rzymian, da ist es Gerechtigkeit die ihrem Wesen nach, Gottes Gerechtigkeit ist. Aber hier sehen wir, dass diese Gerechtigkeit ihre Quelle in Gott hat. Und diese Gerechtigkeit, die gibt es nicht durch eigene Werke, sondern durch Glauben uczynki tylko o wiarę. Vor dieser Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben ist die eigene Gerechtigkeit aufgrund des Gesetzes wie ein unflätiges Kleid. ta sprawiedliwość z własnego ciała jest przed Bogiem, jak ta spluga szata. Jetzt sagt Paulus drei Dinge, die er jetzt in diesem Leben, i kennenlernen möchte. I teraz Paweł wymienia trzy rzeczy, które on w tym życiu chciałby lepiej poznać. Christus gewinnen am Ende von Vers 8 denkt er an das Ziel. pod koniec wiersza 8 to to oznacza, że on myślał o celu swojego życia. Aber in vers 10 denkt er an das heute in diesem Leben. Ale w wierszu dziesiątym on myśli o teraźniejszości, o swoim życiu sagte ich möchte ihn den Herrn Jesus Christus diesen verherrlichten Menschen den möchte ich erkennen e ono wie ja chciałbym jego tego uwielbionego Chrystusa w moim własnym życiu jeszcze lepiej poznać schon hier im leben teraz już tutaj w tym życiu ich möchte auch die Kraft seiner Auferstehung erkennen und erleben. Jetzt schon hier im Leben. Abraham hat auch etwas von dieser Kraft der Auferstehung erlebt. Als er als als er als schon erstorbener doch noch den Isaak bekam. Bo on, jako obumarły, jakoby zmarły, on otrzymuje e, jednak Izaka. Paulus schreibt an die Efeza, A Paweł napisał do e, Efezjan. Die Kraft, die in dem Christus gewirkt hat, als er aus den Toten auferweckt wurde, die wirkt in euch, den Glaubenden. Ta siła, która działała i zbudziła Chrystusa, ta sama siła działa w was teraz w wierzących. Um dritten sagt paulus auch die gemeinschaft seiner leiden a po paweł tutaj wymienia tą społeczność w jego cierpieniach worum ging es diesem apostel o, co o er wollte den herrn jesus besser kennenlernen on pana jezusa poznać jeszcze lepiej er wollte ihn mehr erfassen. on chciał go jeszcze bardziej pojąć Er wollte jetzt schon in diesem leben Ihn mehr on w erkennen. W życiu jeszcze bardziej chciał go rozpoznać. Da sagt er, wie auch mein Weg geht. Mówi, tak jak moja droga teraz dalej przebiega. Ja, jestem teraz w więzieniu. Möglicherweise liegt die Verurteilung zum Tod vor mir. I prawdopodobnie będę osądzony na śmierć. Ich weiß im Vertrauen auf Gott, ich werde noch etwas bleiben, um für euch ihr Philippa zu dienen. Ja wiem ufając Bogu, że będę jeszcze mógł wam Filipianie troszkę usłużyć, Aber wie mein Weg auch geht? Obojętnie jednak, jakby moja droga dalej przebiegała, was ich auch hier zu erleben habe. To co ja mam tutaj jeszcze do przeżycia na tej ziemi. Es soll alles dazu dienen. Meinen Heiland und Herrn besser To wszystko ma do tego służyć, aby ja coraz to lepiej poznawał mojego Pana i Zbawiciela. Nawet jeżeli to prowadzi przez cierpienia, ich ihn auf diesem Weg besser to ja na tej drodze mogę go jeszcze lepiej poznać. Dann kann ich etwas von dieser Gemeinschaft seiner Leiden erleben? In allem darf ich die Kraft seiner Auferstehung erleben. Ja we wszystkim mogę teraz przeżywać tą moc Jego zmartwychwstania. I w tej samej mocy ten wewnętrzny człowiek ciągle na nowo jest odnawiany, nawet jeżeli nasz zewnętrzny człowiek coraz to bardziej niszczeje. Geht es darum, zu erkennen. A mnie chodzi o to, aby Chrystusa coraz to bardziej poznawać. Dann denkt Paulus wieder daran, wie sein Weg weitergeht. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Jetzt denkt er wieder daran, dass sein Leben dahin führen wird, einmal in Auferstehung Christus gleich zu sein. I On na to wskazuje, że jego życie będzie do tego prowadziło, żeby był uczestnikiem kiedyś tej mocy zmartwychwstania Chrystusa. Diese drei punkty in Vers 10. Te trzy punkty zawarte w dziesiątym wierszu, ich Chciałbym połączyć z życiem Pana Jezusa tutaj na tej ziemi. Da gibt es drei Begebenheiten wo Herr Jesus drei Jünger besonders mit sich nimmt. Były trzy takie okoliczności, w których Pan Jezus e, trzech uczniów e, w szczególny sposób e, ze sobą zabrał. Petrus, Johannes und Jakobus. To byli to uczniowie Piotr, Jan i Jakub. Sie dürfen in besonderer Nähe zu dem Herrn Jesus bei drei Gelegenheiten Etwas Besonderes erleben. im było dane, aby w szczególnej bliskości z Panem Jezusem trzykrotnie szczególne rzeczy przeżyć. Teraz zabrał ich ze sobą na górę przemienienia. I tam mogli zobaczyć coś z tej przyszłej chwały Pana Jezusa. Was bleibt am Ende übrig A co pun koniec im pozostało Sie niemand als Jesus allein C czytamy tam a nikogo więcej nie łążyli jak tylko i wyłącznie Jezusa z mich verbinden mit diesem ersten Punkt um ihn zu erkennen chciałbym to połączyć z tym pierwszym punktem żeby poznać go jetzt schon mhm. mehr von seiner Herrlichkeit zu verstehen Ju tutaj więcej rozumieć jego chwałę dann wurden sie auch mitgenommen, Als der Herr Jesus die Tochter von Jairus auferweckte. Das dürfen wir verbinden mit diesem zweiten Punkt: die Kraft seiner Auferstehung. To możemy połączyć z tym drugim punktem wiersza, aby doznać mocy zu jego. Na namn na der Jesus sehen noch einmal ein Stück weiter mit als die übrigen Jünger. I jeszcze raz pan Jezus zabrał ich e, kawałeczek jeszcze dalej niż pozostali uczniów uczniowie razem ze sobą w swoim ogrodzie Getsemane. Amenowice jechaliśmy to w ogrodzie Getsemane. Ja er ging noch einen Steinwurf weit alleine weiter. A on oddalił się dalej e, jakoby o na odległość rzutu kamieniem. Aber diese drei konnten besonders etwas sehen von seinem ringenden Kampf. Auch sie sind eingeschlafen. Aber der Jesus möchte gerne besondere Blicke auf ihn. Ale Pan Jezus chciał im to umożliwić, aby mogli w szczególny sposób spojrzeć na Niego. Paulus hatte I Paweł miał tego rodzaju pragnienie. Für ihn ein Schlüssel für Freude im Herrn. A to było dla niego właśnie tym kluczem do radości w Panu. Er spricht von der Auferstehung aus den Toten. On mówi tutaj o tym Christus ist der Anfang dieser Auferstehung, der Erstling, der Entschlafenen. Ist tego On jest tą, äh, tych, Dann werden ihm die Folgen, die er aus den Gräbern holen wird bei der Entrückung. A następnie będą e, mu towarzyszyli ci, którzy będą z e, martwych zbudzeni z wszystkich grobów. wird er schließlich solche auferwecken, die in der als gestorben sind. A następnie zostaną wzbudzeni wszyscy ci, którzy w tym e, w okresie ucisku zostali e, zabici jako męczennicy. Da findet diese Auferstehung aus den Toten die erste Auferstehung ihren Abschluss. I te zmartwych stanie z umarłych będzie w tym momencie miało swoje zakończenie. In vers 12 geht Paulus weiter W 12 wierszu Paweł e, przesuwa się jeszcze dalej. Er sagt: ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Mówię, ja jeszcze nie osiągnąłem tego celu. Noch bin ich hier auf tym weg. Jeszcze tu się na tej drodze. Ich bin noch nicht vollendet. Nie jestem jeszcze dopełniony. Was das bedeutet sehen wir gleich. A co to oznacza? to wkrótce zobaczymy. Ale ja dążę do tego celu setze meine ganze Anstrengung und Energie da rein zu diesem Ziel zu laufen. Ja teraz wkładam całą moją energię, aby zdążyć do tego celu. Ich möchte dieses Ziel ergreifen. Ja chciałbym pochwycić, uchwycić ten cel. Er steht vor uns wie einer der läuft To teraz jest nam przedstawiony jako taki, który biegnie Deddy Hanson ausstrekt. I taki, który już swoją dłoń wyciąga dann geht der blick auf christus teraz nasze spojrzenie kierowane jest na chrystusa da sagt er, ich bin ja auch selbst von christus jesus ergriffen mówi, ja sam jestem teraz pochwycony przez chrystusa jezusa zu diesem zweck zu dieser bestimmung dem ziel entgegenzulaufen bin ich ja von dem Herrn jesus ergriffen właśnie osiągnąć ten cel ja zostałem teraz pochwycony przez chrystusa ich strecke meine Hand aus, dieses Ziel zu erreichen. Und es ist, als ob Christus, der Verherrlichte, zur Rechten Gottes, diese Hand greift, um ihn zu ziehen, auf diesem Weg. Die Braut im Hohen Lied ruft, ziehe mich. Bo Oblubienica, w Pischie nad Pischiami, ona woła, pociągnij mich za sobą. Ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. A my podążimy za tobą. Und wir dürfen das auch zu dem Herrn Jesus sagen. I my też możemy powiedzieć do Pana Jezusa? Ale w zasadzie to dla nas wszystkich jest już rzeczywistością to, co było też i rzeczywistością dla Pawła. Ich bin von Christus Jesus ergriffen, ja jestem już pochwycony przez Chrystusa Jezusa. dass er da mehr zu seinem Ziel komme in unserem Leben. o to, aby on doszedł w naszym życiu do swojego celu. Das ist unser wunsch, takie jest nasze życzenie. Das wäre hier der Schlüssel für Freude im Herrn. I to będzie również też i tym kluczem e, prowadzącym do radości w Panu. Ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Ja nie myślę o sobie samym, że ja już to pochwyciłem. Eins, aber tu ich. Ale jedno jeszcze czynią. Er wollte, nein, nicht, er wollte. Er vergaß, was hinter ihm lag. On zapominał o wszystkim tym, co było za Nim. Myśmy już to oglądali, że on to wszystko potraktował za szkodę, za stratę. Er achtete es für Verlust, Er achtete es für Dreck. Er achtete es für Dreck. Er achtete es für Dreck. Er achtete es für vergessend was dahinten liegt zapominając o tym wszystkim co za mną das sollte gar keinen einfluss mehr auf sein leben haben to wszystko nie powinno mieć żadnego wpływu na nasze życie wollte On już nawet nie chciał więcej nad tym się zastanawiać, jak bardzo to, co było za mną, dla mnie jest stratą i śmieciami. Er wollte es einfach vergessen, um dieses eine zu tun. Nie on chciał o tym wszystkim po prostu zapomnieć i czynić tylko to jedno. Es auch für unser Leben ein Schlüssel. Czy to jest też i dla nas kluczem naszego życia? Was liegt. Aby zapomnieć o wszystkim tym, co jest za nami. Was das auch in deinem leben sein mag. To może być coś, co też i może obowiązywać w twoim życiu. In ordnung, was in ordnung zu bringen ist. Uporządkuj przed Bogiem wszystko to, co ty powinieneś przed Bogiem uporządkować. Und dann verges was da hinten liegt i zapomnij o wszystkim tym co tam znajduje się za tobą Strecke dich aus nach dem, was von ist i wyciągaj się do tego co teraz leży przed tobą Vor uns liegt die Herrlichkeit Der Herr Jesus mit uns teilen wird. Przed nami znajduje się właśnie ta chwała, którą chce Pan Jezus dzielić razem z nami. On oben erwarten wir den, dessen Herrlichkeit wir eine Ewigkeit lang anschauen werden. A wgórze zekuje oczekuje na nas ten, którego chwałą tak dawno już pragniemy oglądać. So jagte er das ziel I tak on teraz zdążył spoglądając na ten cel. Dieses Jagen bedeutete Kampf in der Gegenwart. A to dłużenie oznacza prowadzić walkę w teraźniejszości. Aber vor ihm lag der Preis in der Zukunft. ale przed nim znajdowała się ta nagroda w przyszłości. Der Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Dla tej nagrody do której zostałem powo przez Boga w Chrystusie Jezusie. hat uns berufen in eine wunderbare Stellung. To Bóg nas powołał w cudowne stanowisko. in i pełnia tego korzystania z tego stanowiska to dopiero znajduje się przed nami. Diesem ziel lief Paulus mit energie entgegen. A Paweł teraz e, zdąża z pełną energią e, w kierunku tego celu. So viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein. Jest bądźmy wszyscy w ten sam sposób usposobieni. W 9 listu do y, możemy się nauczyć, że jedną ofiarą my wszyscy zostaliśmy doskonałymi uczynieni. <coughs> Takie jest nasze stanowisko w Chrystusie przed Bogiem. W Vers 12 sehen oglądali, że jeżeli dojdziemy do to będziemy już wtedy w pełni dopelnieni, albo można powiedzieć doskonałymi. Und hier in Vers 15 eine dritte Bedeutung von vollkommen. A w Versu 15em trzecie znaczenie tego doskonałego. Hier bedeutet es geistlich erwachsen. Tutaj jest to określone, że możemy być duchowo dojrzałymi. Einer der geistlich erwachsen ist, der diese himmlische Berufung verstanden. Ten, kto jest duchowo dojrzałym człowiekiem. Ten zrozumiał te niebiańskie powołanie. Ja, Christus als den einzigen Gegenstand seines Herzens vor sich. On ma teraz Chrystusa jako ten jedyny przedmiot uwielbienia swojego serca. Sein ist Christus und Christus I Jego treścią życia, Diese Gesinnung hat einer, der geistlich erwachsen ist, der vollkommen ist in diesem Sinn. Man sagt Paulus weiter, vielleicht seid ihr noch nicht so gewachsen. Ale Paweł dalej mówi, może wy nie jesteście już na tyle dojrzałymi, etwas może wy jesteście w ogóle w inny całkowicie sposób usposobieni, no, das Vertrauen auf Gott. ja mam zaufanie do Boga, euch weiter wachsen lassen. to Bóg pozwoli, żebyście dalej wzrastali Gott wird euch das offenbaren. i Bóg wam to objawi. God wird euch auch so. Von Christus erfüllt sein lassen, dass ihr so leben möchtet. I to Bóg sprawi, żebyście byli tak Chrystusem wypełnieni, abyście mogli w pełni dla Niego żyć. Wo wir auch stehen auf der Skala des geistlichen Wachstums. Nieważne, gdzie my się znajdujemy na tej skali duchowego wzrostu? Lasst uns in diesen Fußstapfen wandeln. Doch Jaime wstępować w te ślady jego stóp i zanim podążać. Lasst uns diesen Weg gehen, der zu diesem herrlichen Ziel führt. Ich Jaime, ist der drogą, która prowadzi do tego wspaniałego celu. Lasst uns ihn immer schneller laufen. Och Jaime, coraz to szybciej za nim biec. Dann wird Freude im Herrn Wirklichkeit in unserem Leben. Wtody dopiero radość w Panu stanie się rzeczywistością w naszym życiu. Ja 17 bis 21 die dritte Gefahr. Od 17 do 21 wiersza mamy opisane trzecie niebezpieczeństwo. Paulus hatte es schon länger gesehen. Bo Paweł już od dawno to widział. Unter die Gläubigen hatten sich solche że wśród wierzących wmieszali się tacy, którzy tylko i wyłącznie posiadali zewnętrzne Wyznanie, ale nie byli wierzącymi. Jetzt waren sie offenbar geworden, als solche die Feinde des Kreuzes Christi waren. A teraz zostali objawieni jako tacy, którzy są nieprzyjaciółmi Chrystusa krzyża Chrystusowego. Das Kreuz ist das Zeichen größter Verachtung und Ablehnung. Chrzysz jest znakiem tego tej największej pogardy i najpełniejszego odrzucenia. Feinde des Kreuzes wollen nicht die Verachtung, Mit dem Herrn Jesus tak, nieprzyjaciele krzyża nie chcą tego, tej pogardy dzielić razem z Chrystusem. Diese ci wyznawcy, oni tylko żyli dla swojego własnego ja, dla swojego Boga i ich własnego brzucha. Ihre gesinnung ging auf das A ich usposobienie było skierowane na te rzeczy ziemskie. Das so, auch eine Gefahr für uns, dass wir viel zu sehr auf das sinnen? Czy to nie jest również i niebezpieczeństwo dla nas, że bardziej jesteśmy nastawieni na te rzeczy ziemskie? Das ist eine Gefahr, die uns die Freude im Herrn rauben kann ale to jest właśnie niebezpieczeństwo, które może nam e, zrabować tą radość w panu. Wir müssen verstehen, Kreuz auf der Erde. My musimy to zrozumieć, że ten krzyż na tej ziemi und die Herrlichkeit im Himmel, die gehören zusammen. I ta chwała w niebie, one są nierozłącznie ze sobą połączone. Wir diese Herrlichkeit des Himmels mit dem Herrn Jesus teilen möchte. Kto chce być uczestnikiem tej chwały w niebie razem z Panem Jezusem, to taki człowiek musi to zrozumieć, że dzisiaj dla mnie jest miejsce po stronie tego odrzuconego, pogardzonego Chrystusa. Auf das irdische sinnen? Dążyć za tym, co jest ziemskie? Das passt doch gar nicht zu unserem Bürgertum. Przecież to w ogóle nie pasuje do naszego obywatelstwa niebiańskiego. Unser Bürgertum ist doch nicht auf der Erde. Nasze obywatelstwo przecież nie jest tutaj na tej ziemi. Es ist doch in den himmeln. Przecież my należymy do nieba. All unsere Rechte, all unsere Pflichten, unser ganzes Teil, unsere Heimat, alles im Himmel nasze wszystkie prawa, nasze wszystkie dążenia, nasza ojczyzna, to wszystko znajduje się w niebie. Wiecie, gdy ja mając jakiś termin do zrealizowania bardzo często spoglądam na zegarek, to wy powiecie no typowy Niemiec, który chce być tak zawsze punktualny. Durch mein Verhalten werde ich so erkannt. To ja po prostu swoim zachowaniem od razu zdradzam, kim jestem. Ten wiersz właśnie nam pokazuje, w jaki sposób my możemy być rozpoznani. Als solche, die sind. Jako tacy powinniśmy być rozpoznani, którzy są obywatelami niebiańskimi. Und von dort erwarten wir den Herrn Jesus Christus als Heiland. Skąd my oczekujemy Jezusa Chrystusa jako zbawiciela. Er ist der Heiland unserer Seelen. On jest zbawicielem naszych dusz. Diese Errettung der Seelen haben wir heute schon. To zbawienie dusz my posiadamy już dzisiaj. Er ist auch der Heiland auf dem Weg. On również jest Zbawicielem na naszej drodze. Aus wie hat er uns schon Bo z jak wielu różnych trudności on nas wyratował. Er wird es auch weiter tun. I on to dalej będzie czynił. Ale my oczekujemy go również jako Zbawiciela Ciał naszych, bo on wkrótce przyjdzie. I wtedy on te ciało niskości przemieni w, te, w takie ciało, które będzie podobne do jego chwalebnego ciała. Auf diesen Augenblick warten wir noch. Na tak wielu jeszcze my oczekujemy. Auf di auf diesen Augenblick warten auch noch die entschlafenen. Na tak wielu oczekują jeszcze wszyscy ci, którzy wcześniej zasnęli. Diesen Leib gleichförmig mit seinem Leib der Herrlichkeit haben sie auch noch nicht. Bo Oni nie posiadają jeszcze tego ciała, które jest äh, podobne do ciała jego uwielbionego. Jesus Ale gdy Pan Jezus przyjdzie to on ich e, z martwych zbudzi i wprowadzi do tego do tej do stanu und die die er lebend auf der Erde antrifft, die sein Eigentum sind, die wird er verwandeln. A wszystkich ty, którzy na ziemi są jego własnością on na żywo przemieni. Was für eine, Herrliche Erwartung. Jest wspaniała rzecz, która nas oczekuje. dann wird diese Kraft wirken, die wir heute schon ein wenig erleben dürfen. I ta siła, która hmm, nas przemieni, ona już dzisiaj jest tą, która też i jest odczuwalna i do naszej dyspozycji. I tą siłą, tą mocą on jest w stanie poddać nam wszystkie rzeczy. Die letzte gefahr in unserem abschnitt. A nas ostatnie niebezpieczeństwo w tym przeczytanym przez nas Urywku Kapitel 4, vers 1 -3, to są wiersze czwartego rozdziału od pierwszego do trzeciego. Waren zwei die waren nicht Czytaliśmy tam o dwóch siostrach, które nie były jednomyślne. Das kann auch bei uns eine Gefahr sein. To też i u nas może być niebezpieczeństwem Und das kann die Freude im Herrn rauben. i to może nam zrabować radość w Panu da etwas ist, was zu Unstimmigkeiten führt. Bo powstaje coś, co prowadzi do e, niejednomyśności. Gottes Wort sagt uns hier nicht, was es war. Samo Boże nam tutaj nie pokazuje, co to była za rzecz, aber wir lernen etwas, wie Paulus das anspricht. Ale możemy nauczyć się coś e, od Pawła, w jaki sposób on tą sprawę teraz zagadnął. Erstens er spricht die Sache, die nicht in Ordnung war an. Po pierwsze widzimy, że on zwrócił tutaj swoją uwagę i słowa do, w stosunku do sprawy, która nie była w porządku. A następnie on tę sprawę porusza w sposób zrównoważony, niepartyjny, wymieniając każdą z tych osób po imieniu jeder einzelne wird ermahnt. Ab wenns każda z tych osób zostawa teraz napomniana. Drittens, erstellt das ins licht des herrn gleichgesinnt sein im herrn. A jednocześnie po trzecie on to stawia w świetle pana mówiąc, że żeby były jednomyślne w panu. Das ist maßstab und und Maßstab und auch Kraft. Ausdecker ist denn da Miara i ta siwa widoczna. Drittens er sagt, steh ihnen dabei, bei. Hilf ihnen und verurteile sie nicht. A butwarte und ihm pomaga a nie osądza. Po Er vergisst nicht das Gute, das diese gewirkt hatten. Po pięty, on nie zapomina tego dobrego, które było udziałem tych wymienionych sióstr. Und A po cz, e, szóste, er on e, nie zapomina wspomnieć o tym, że to są osoby, których imiona zostały zapisane w księdze żywota wir auch diese Gefahr unter uns aus dem Weg räumen, Czy tego rodzaju niebezpieczeństwo wśród nas chcielibyśmy też usunąć? To Te niebezpieczeństwo powodujące, że możemy stracić tą radość w Panu? Freut euch in dem Herrn alle Zeit. się w Panu zawsze. Und dann will noch einmal sagen, freut euch. Jeszcze raz powtarzam wam, Radujcie się. Wielu von euch kennen den Bruder Kurt Wielu z was zna tego brata uh, Kurta Brima? Glaub, er hat euch auch oft besucht. Wydaje mi się, że was też kiedyś odwiedzał.: Aber 98 jahre alt. On dożył wieku 89 lat. Dann betete er I, i on modlił się Vor einer Versammlungsstunde betete er. Przed pewną uh, godziną zgromadzenia modlił się. Jesus Du weißt jeder von uns braucht Freude. powiedział tak: Panie Jezu, ty wiesz, że każdy z nas potrzebuje radości. welche Freude suchen wir? Ale jakiej radości my poszukujemy? Dass wir mehr diese Freude im Herrn haben. Chodzi o to, abyśmy mieli radość w Panu. wo Paulus sie gefunden hat? Czy wiecie, gdzie Paweł ją znalazł? Das haben wir heute Abend noch mal gesehen. Dzisiaj jeszcze raz oglądaliśmy. Dieser Herr hat sich nicht verändert. A ten pan nie zmienił się w niczym. Seine Herrlichkeit ist bis heute die gleiche. Und er, er allein kann auch uns mit dieser Freude erfüllen. kann uns mit dieser Freude erfüllen.